Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 12 listopada 2022 roku. Słuchacie właśnie 420 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami najwyższy kapłan Lewiatana, Michał dżagi ojciec Dżagosław. Cześć! Cześć! oraz nadopiekuńczy braciszek Szymon szymaś -Cieśniński. Miał być z nami jeszcze pewien ekscentryczny milioner, ale nie dotarł, dlatego właśnie zostaliśmy w duecie. I porozmawiamy o filmie, który miał swoją premierę w takiej szerszej dystrybucji troszkę ponad miesiąc temu, bo 7 października 2022 roku ten film trafił na Hulu, na platformę Hulu, a jeszcze trochę wcześniej, 28 września, miał swoją premierę światową na Fantastic Fest, a mowa o nowym Hellraiserze. I zanim o twórcach, o treści i naszych e, wrażeniach, e, powiedzmy może słówko o oczekiwaniach. Jerry, czekałeś na tego Hellraiser'a w ogóle? Wiedziałeś, który to będzie Hellraiser? Były chyba projekty oparte jakoś tam na Hellraiser'ze Clive'a Barkera. Były trzy aż? Gdzieś tam? E, no, od trzech się mówiło no zapowiadane. w zasadzie. Mhm. nie, Bo mówiło się od lat o remake'u, który miał zresztą robić sam Barker w którymś momencie, remake'u jedynki. Mhm. Mówiło się o właśnie jakimś nowym podejściu, też nie było wiadomo co to jest, czy to ma być jakaś kontynuacja, czy to ma być zupełnie nowy film, czy to ma być remake jeszcze właśnie inny oprócz tego remake'u Barkerowskiego, no i mówiło się o serialu od HBO, no i myślę, że ten serial to już możemy spisać na straty, patrząc na y, decyzje y, Warnera, które oni podejmują w zakresie tego, co HBO ma robić, czy HBO Max ma robić, a przynajmniej ja spisuję na ten moment ten serial na straty. Mm -hmm. Barker wydaje mi się, że też już do tego swojego remake'u nie podejdzie, no i suma sumarum właśnie y, dostaliśmy ten projekt, za który y, odpowiada David Bruckner no i ja szczerze mówiąc do końca nie wiedziałem czego się spodziewać no bo z jednej strony mamy tutaj Hulu jako ostatecznie tę markę, która ten film gdzieś tam produkowała robiła mamy z drugiej strony właśnie Brucknera który jest jakimś tam nazwiskiem rozpoznawalnym jeżeli chodzi o kino. Rozy, bo w ostatnich latach on zrobił dwa bardzo dobrze przyjęte filmy, czyli Dom Nocny i Rytuał. Notabene żadnego z nich nie widziałem, ale Dom Nocny pamiętam, że był powszechnie chwalony. Skóra go zresztą na Konglo też chyba omawiał w którymś podcaście i też go chwalił. Rytuał to chyba właśnie i Skóra dosyć chwalił i ty chwaliłeś, także mhm. tutaj po stronie twórcy miałem pewne oczekiwania. Miałem też pewne oczekiwania po tym, że było wiadomo, że w rolę Pinheada będzie się wcielała Jamie Clayton i no to był dla mnie bardzo ciekawy wybór, także tak, ja czekałem, bo ja jestem no sporym fanem Hellraiser'a, bardzo lubię tę markę i też akurat jestem jedną z takich osób, która jest dosyć otwarta na eksperymenty, w tym sensie, że no, umówmy się Doug Bradley, który przez lata w Pinheada się wcielał, no, najmłodszy już nie jest, a te ostatnie dwie odsłony no to przedostatnia, czyli jeżeli ja dobrze pamiętam, to było Revelations, to w ogóle lepiej spuśćmy zasłonę milczenia na ten film a ta ostatnia która się pojawiła też jakiś czas temu ona, którą zresztą omawialiśmy na konglomeracie z Mando ona była taka powiedziałbym Punkowa wręcz jest, jak ja ją pamiętam, w sensie taka, taka wiesz brudna, yy, mm -hmm. niszowa yy, i ona miała swoje plusy, natomiast no, to też nie był jakiś specjalnie yy, oszałamiający i, i dobry film, także ja bardzo ciekałem na którekolwiek z tych projektów, które wypali, no, summa summarum wygląda na to, że tylko tego jednego się w ogóle doczekamy w najbliższych latach. Także no, no to tyle. No miałem oczekiwania, nie ukrywam, spore. Ja Ci powiem, że właśnie przez to, że mówiło się o kilku projektach, to ja przez długi czas totalnie nie wiedziałem. Nawet gdzieś się news jakiś pojawiał, którego dotyczy, nie, co najwyżej na zasadzie serial, film. Jak gdzieś tam w tytule się pojawiało rozróżnienie, no to coś tam sobie w głowie układałem, ale w którymś no to wiesz, momencie... to nie jest zaskakujące, bo to nawet ilość osób, które były zaangażowane w różne rzeczy związane z marką, no to przecież po prawdzie to już nie wiem, to ja mam wrażenie, że to od 10 lat się mówiło o różnych właśnie w tych projektach różne nazwiska były przyklejane, więc to zagubienie to jest no dla mnie oczywiste. W, nawet w przekastach na Konglo, nie? Tak, Był taki tak, moment, tak, tak, że tak. mówiliśmy o tych newsach, bo one jakoś wtedy wypływały jako takie niby pewniaki już bardziej, że tam jest coraz więcej osób już rzeczywiście na swoich stołkach i tam coraz więcej umów podpisanych, a potem się okazało, że znowu były zmiany, przesunięcia i Wiadomo, jak to bywa w tym Przemyśle. Ale teraz, gdy już się okazało, że ten film rzeczywiście już zaraz się pojawi, tak i gdy jesienią tego roku wypłynęły już te zapowiedzi premiery, to z jednej strony właśnie przez to zmęczenie materiałem mocno się nie napalałem, ale to, że właśnie Bruckner miał reżyserować, no to to mnie nastrajało optymistycznie. O rytuale nawet nagrywaliśmy. Bruckner też robił segment Southbound, segment pierwszego VHS-a przy grzebał, więc i w Radio SK o nim pewnie wspominaliście. Ten dom nocny jeszcze nie został omówiony w Nekro, ale pewnie w ciągu najbliższego no powiedzmy roku już <głosy> dla bezpieczeństwa jego recenzja się pojawi, bo to planowałem w sumie jeszcze przed obejrzeniem Hellraisera, a teraz no to już nie ma wyjścia, ale powiem Ci, że tak jak czekałem na właśnie reset i po prostu na jakieś w miarę jakościowe kino gatunkowe, tak, te kontrowersje, chociażby związane z pinheadem. Powiem ci, że tego totalnie, jak gdyby, nie kupiłem w sensie, bo po pierwsze, dla mnie to nie jest kontrowersja, tak? Umówmy no się. No, proszę cię. Przecież mówimy o kapłanach piekła, więc w ogóle seksualność tutaj jest totalnie bez znaczenia. Jak wypłynęły jakieś tam pierwsze kadry właśnie pokazujące tutaj naszą Jamie Clayton. Ja jej nie znałem wcześniej, albo raczej w sensie może ją gdzieś widziałem w jakimś filmie, czy serialu, ale jakoś takiej nie kojarzyłem z twarzy, czy nazwiska. Ale jak ją zobaczyłem na jakiejś tam pierwszej, drugiej, trzeciej grafice promocyjnej, no to sobie pomyślałem, bardzo spoko, tak, trochę tak. To, co też niektórzy zarzucają, że tak w przyszłość, brakuje mi teraz słowa. Cenobici tutaj są dosyć... Są obrzydliwi, przerażający i tak dalej, ale na swój sposób czyści. Tacy e, jak trochę androidy nowoczesne czy coś, nie? W sensie, mhm. że Wiemy, nie o co ci są chodzi. upaćkani niczym. E, no, chyba że akurat w danym tacy momencie. sterylni się wydają juch, po prostu to. sterylny, to jest bardzo dobre słowo. Dzięki czemu <głos> mi brakowało. To była jedyna taka rzecz, co o której się zastanawiam, jak to będzie na ekranie, ale samo to, sama płeć aktora, aktorki Jezus Mary, co za różnica, akurat w tym konkretnym kontekście. A poza tym, ja teraz nie odświeżałem sobie ani tych wcześniejszych filmów, ani nie wracałem do opowiadania, ale wyczytałem gdzieś w internecie, że przecież no właśnie po pierwsze w opowiadaniu już, tak, cenobici są jak jakby aseksualni, bo są tak mocno zmodyfikowani, a po drugie niby pinhead, który nie nazywał się pinheadem jeszcze wtedy w opowiadaniu, przemawia kobiecym głosem, tak, więc tym bardziej w sumie wracamy do korzeni, z tego by wynikało. I też ja tego w sumie nie sprawdziłem, ale nie jakiś czas temu wyszedł komiks też, Hellraiser. No tych komiksów to, to jest, nie, wiesz, całe mnóstwo. Ale nie. z dekadę temu w sensie też i Barker przy tym grzebał i tam też mieliśmy kobietę, która została pinheadem. Znaczy pinheadem, no liderem tak cenobitów, więc... Yy, no jeżeli ktoś uważa, że to jest nie wiem, poprawność polityczna, to nie. <grym> to jest Bach <Baker. grym> I tyle. Znaczy to to, to, to jak jesteśmy y, przy tym elemencie, to ja bym tylko dodał, że to jest w ogóle śmieszne, bo y, z jednej strony ja jestem w stanie y, y, zrozumieć, że ktoś ma wtłoczone w głowę z, tak z przyzwyczajenia, że Pinhead to jest właśnie Doug Bradley, y, natomiast <grym> no umówmy się, y, no właśnie już mamy dwa filmy bez niego i y, y, y, o ile t, znów ten ostatni Film miał całkiem niezłego aktora w roli Pinheada, no to Revelations to była abominacja pod tym kątem, nie? To, to wyglądało to po prostu strasznie. A tak jak mówisz, no, Parker od początku swojej kariery słynie z pewnej transgresji. Tak naprawdę, no, dyskusja o płci cenobitów no, no jest w ogóle pewną abstrakcją, no bo można powiedzieć... Ja, wiem, wiem, ja o tym wspominam, no bo niektórzy się tak... Na... Miałem wrażenie, że, wiesz, mieliśmy ostatnio Predatora, teraz mamy Hellraisera i że niektórzy już jak słyszą coś o kobiecie w kaście, zwłaszcza w roli, która gdzieś tam w poprzednim filmie była mężczyzną, no to od razu jest takie, że, że nie, bo lewica, feminist, coś tam, tak? No to no, tutaj... No, tutaj. To, to, to, to naprawdę jest, ręką absolutnie na to. nie. Ale chcę powiedzieć głośno, tak? Jeżeli tak myśleliście, to nie. To, to absolutnie nie ma to wpływu w ogóle. E, ta płeć cenobita, tak? Na, na cokolwiek. E, dobra, no to mówimy, że Bruckner reżyseruje. E, za scenariusz odpowiadają Luke Piotrowski i Ben Collins, którzy współpracowali z Bruknerem właśnie przy domu nocnym i samodzielnie też wcześniej. Kilka innych filmów, także horrorów pisali i wspierał ich jeszcze David S. Goyer, który no, teraz chociażby dosłownie w ostatnim tygodniu dostaliśmy gabinet osobliwości Guillermo del Toro i on tam właśnie też y, pisał scenariusz Sandmana, pisał w ostatnim czasie fundację chyba rok temu, czy dwa lata temu. Więc jest bardzo aktywny. No i teraz panowie się zebrali i tak powstał scenariusz do Hellraiser'a. Historia Cóż, no wiadomo, no w podstawach nie jest szczególnie skomplikowana. Poznajemy Ri Riley, młodą kobietę trochę tak na rozdrożu w życiu, zmagającą się z nałogiem, wchodzącą w nowy związek i nie mogącą dogadać się z bratem, u którego niestety musi mieszkać, bo nie za bardzo stać ją na wynajem czy zakup własnego mieszkania. No i nasza Riley wchodzi w posiadanie kostki Lemarchanda, czyli strasznego artefaktu, przy pomocy którego dziewczyna i jej bliscy nieświadomie przywołują cenobitów, czyli kapłanów piekła, tak jakieś demoniczne istoty. I w sumie chyba tyle wystarczy, nie? Tak. Tu akurat nie ma niespodzianek, ale porozmawiajmy o samym otwarciu, bo poznajemy... Przed nawet naszą bohaterką jeszcze potencjalnego antagonistę tego filmu, czyli milionera Wojta, który właśnie wszedł też w posiadanie kostki i wiemy, że podstępem nakłaniał ludzi, żeby właśnie aktywowali ją. Ta kostka tutaj się przemienia. Ten film tak trochę daje nam lore odnośnie właśnie świata, Cenobitów i, kost i działania kostki. Wiemy, że kostka potrzebuje konkretnej ilości ofiar, żeby przejść konkretną ilość metamorfos. I właśnie pan Wojt stara się nie wiemy do końca w jakim celu, ale no właśnie przekształcić kostkę tyle razy, żeby przywołać lewiatana. I następnie wiemy, że prawdopodobnie mu się to udało, nie wiem, jak się to skończyło, przenosimy się trochę w czasie i poznajemy naszą Riley, jej chłopaka, brata i też chłopaka tego brata i jakąś tam jeszcze lokatorkę, no taką grupę powiedzmy przyjaciół i powiedz mi Jerry czułeś tutaj właśnie vibe Barkera. Czułeś atmosferę właśnie potencjalnie ciekawego, dobrego horroru. Kupiłeś te postacie. Jakie były twoje takie odczucia przez te pierwsze, nie wiem, 15-20 minut? Wiesz to, ty w sumie dotknąłeś lora, Mam wrażenie, że to jest dwie trzecie filmu, dopiero kiedy my się tego wszystkiego dowiadujemy. Ale jak się pytasz o te, ten początek, to ja Aha. uważam, że to jest niezłe wejście. No bo mamy z jednej strony od razu zahaczenie w elementach, które dobrze znamy, bo widzimy kostkę, od razu widzimy Aha. pierwszy zgon, pojawiające się znikąd łańcuchy, coś się dzieje. I i ten początek jest fajny, bo z jednej strony mówię, y, mamy elementy, które znamy i kojarzymy, z drugiej strony od razu nam twórcy sygnalizują, że tutaj jednak będzie to wyglądało trochę inaczej, niż jesteśmy przyzwyczajeni, no bo właśnie mhm. widać, że y, y, tutaj Wojt próbuje działać w określony sposób, nie wiemy jeszcze do czego to zmierza, ale, ale no to jest już od razu pewne, Nowum. Jeżeli chodzi o przejście do tych naszych postaci, to tych głównych takich naszych wiodących protagonistów, czyli Riley i jej brata, jej znajomych. To jest coś, czy, czy to jest taki element, który moim zdaniem ma swoje plusy i minusy. Sama Riley w tej roli Odessa Aizon, to jest dziewczyna, której ja szczerze mówiąc nie kojarzę, chociaż ona ma trochę różnego rodzaju produkcji, chociażby serialowych, jakichś tam Netflixowych ze sobą. Uważam, że ona miała dosyć wymagającą, czy dosyć trudną rolę, no bo ona gra tę taką trochę rozedrganą dziewczynę po jakichś tam przejściach z narkotykami i i tak dalej. Widzimy, że ona trochę tego swojego życia nie może cały czas poukładać. Z jednej strony ma właśnie jakieś tam wsparcie brata, ale, ale to też nie jest takie zupełnie bezwarunkowe. Ci wszyscy ludzie, którzy ją otaczają, no gdzieś tam wchodzą z nią w różne interakcje, o tak najkrócej rzecz ujmę. Mhm, ale kupiłeś na przykład właśnie te ich relacje, bo ja tutaj przepraszam, że się wcinam, ale mhm. mi się to podobało, że nie poszliśmy w takie typowe schematy, nie? W sensie ja powiedziałem, że Riley tutaj zmaga się z tym nałogiem, ale to, to, to nie jest tak, że ona tutaj jest właśnie jakąś taką stereotypową ćpunką, czy coś, tylko właśnie poznajemy ją w takiej sytuacji bardziej neutralnej, nie? Ma tego brata, który jest, gdzieś tam się nią zajmuje, no stawia jakieś warunki, no bo też wie, że ta siostra ma czasami różne odpały, ale też jest w porządku. Ma tego swojego chłopaka Kolina yy, i chodzi mi o to, że te wszystkie relacje tak, wydały mi się takie w miarę naturalne i w miarę rzeczywiste. nie, nie Ani niezbyt płytkie, także czasami wiesz jak to w Steszerach, że uh -huh. masz gdzieś tych ludzi, ani też niezbyt takie... Yy, no, intensywne, żebyś pomyślał, typ A, typ B, nie schemat C, i tak dalej. No, no to dotykasz trochę tego, do czego chciałem nawiązać, czyli że właśnie to wszystko ma swoje plusy i minusy. Mhm. Ten element, czyli ten, ta kwestia relacji, to jest rzecz, która wypada spoko, bo i ten jej chłopak, Colin, jest nieźle prowadzony. Nie, bo, jej chłopak to Trevor. Colin to chłopak chyba mata, brata. A, przepraszam, jej chłopak tak, tak, tak, to Trevor tak, tak, tak i on jest w sumie nieźle prowadzony, to jest taki jakiś bad boy też z jakąś tam przeszłością, ale no on sprawia całkiem niezłe wrażenie, nie? To nie, nie, mamy, mhm. nie mamy poczucia, że gdzieś tam ta relacja pomiędzy nimi jest jakaś niefajna, tylko no, ludzie po przejściach i tyle. Ten jej brat i ten jego chłopak, to też jest fajna relacja i też mi się podobała jak oni byli pisani w zestawieniu właśnie z Riley. Tam jest jeszcze ta koleżanka która, no w zasadzie jest, no bo można powiedzieć, że scenariusz jej potrzebuje, więc, więc jest, ale, ale niewiele też, ale to. Ale też że czuć, że oni gdzieś tam się znają, tam są takie sceny, gdzie na przykład, ona się nazywa Nora i ona chyba właśnie do Trevora w jednej ze scen mówi słuchaj, już nie raz się tym zajmowaliśmy, w sensie tak tak. tak, na To, to, to widać, że to, mm -hmm. to jest jakaś osoba, która tam funkcjonuje, ale chodzi mi o to, że ona, no, nie ma w zasadzie żadnej podbudowy, natomiast tak jak kupuje właśnie te relacje i to, że to nie jest tak, takie stereotypowe, to w sumie jest ciekawe, że ty od razu wspomniałeś o slasherze, bo ja trochę przez ten młody cast i przez to, jak to od któregoś momentu jest prowadzone, czyli że, że cała ta młoda obsada jest plus minus w jednym miejscu i czasie i zaczynają widowiskowo rozstawać się z życiem, to miałem trochę taki vibe teen slashera. I to mi się trochę gryzło, bo też jeszcze nawiązując do tego początku, tu od pierwszych scen twórcy i wizualnie i taką dosyć powolną, takim dosyć powolnym prowadzeniem całej tej historii, budowaniem atmosfery, prowadzeniem zdjęć, głównie w nocy, w jakichś, wiesz, takich klimatach raczej mroczniejszych. Widać, że z jednej strony próbują właśnie zrobić taki poważniejszy, mroczniejszy w tonie film, a z drugiej strony właśnie przez to skupienie na tej młodzieży i, i, i tym, co się dzieje, to mówię, ja trochę tak się czułem właśnie, jakbym oglądał taki młodzieżowy slasher. I to, wiesz, to nie jest wada, bo ja lubię slashery, i też młodzieżowe slashery, tylko po prostu miałem trochę dysonans, no bo jednak no, sam Hellraiser też się zapędzał w takie rejony, no to przecież Hellworld bodajże ósemka, to, to, to w ogóle to był po prostu młodzieżowy slasher w zasadzie. No ale ja osobiście... Nie do końca jestem przekonany, czy to jest najlepsza droga, przy czym to wszystko mówiąc, żeby już ci oddać głos, ja całościowo to kupuję, nie? wybijało mnie to momentami z rytmu, ale co, ta, ta, ta, bo tak ta, jak ci jak... bohaterowie są spoko. Jak tak trochę wchodzisz w takie szersze dywagacje nie? i tak bardziej obiektywnie, z dystansu chcesz na to spojrzeć, ok, rozumiem, ale powiem ci, że tutaj mi to całkiem dobrze grało, nie? w mhm. sensie, że jak już miałem mi tę też. rozbiegówkę, to ja się totalnie tego spodziewałem i dokładnie to dostałem, czego się spodziewałem, dlatego właśnie dysonans nie zaistniał. Mhm. Zobaczyłem te postacie, nie, no, wiedziałem, że mają kostkę, wiedziałem, że zaraz się połączymy z piekiełkiem i spodziewałem się dokładnie czegoś takiego, a sam fakt, że to nie były takie strasznie stereotypowe postacie bez żadnych właściwości, które są mi obojętne, które, wiesz, które właśnie nie kibicuję, tylko wręcz czekam, aż po prostu zginą i zostanie tam wiesz, ostateczna trójka, dwójka, no to to mi podeszło bardzo mocno. Wiadomo, że też trudno jest takie rzeczy zrobić bardzo dobrze, no bo jak już mamy te relacje między tymi ludźmi, no to tak naprawdę zgon w slasherze, tak, czy tutaj jakieś porwanie do innego wymiaru świata no to to nad tym się nie przechodzi do porządku dziennego, nie? To powinno mm -hmm. wprawdzie trochę inaczej wpływać na grupę niż to widzimy w filmie, ale jednocześnie no, wiemy, że widzimy kino gatunkowe, tak naprawdę każdy widz też czeka na te konfrontacje, więc to zawieszenie niewiary u mnie działało, dysonansów właśnie nie było i gdzieś tam do końca Ale wiesz to, bo to też przebyło. wydaje mi się, że to mogło zadziałać u ciebie i, i ogólnie to całkiem nieźle działa, dlatego że w zasadzie ta pierwsza połowa tego filmu, to ja mam wrażenie, że to, to się trochę ogląda jak taki mroczny kryminał czy mroczny tiller. No bo w zasadzie przecież po tym otwarciu, po tej pierwszej sekwencji z Wojtem, to jak przechodzimy do Riley i jej ekipy, no to my długo w zasadzie nawet nie mamy cenobitów na scenie. I, i tak twórcy to trochę rozgrywają, że w zasadzie no tylko Riley coś widziała ale ona sama nie dowierza trochę swoim własnym oczom i to się zamienia w takie trochę śledztwo nie? całej tej naszej ekipy, którzy próbują rozwikłać zagadkę z czym w zasadzie mają do czynienia, co się mogło stać się z bratem Riley I, i wydaje mi się, że to w sumie był całkiem niezły pomysł, Zwłaszcza. żeby to tak prowadzić zwłaszcza, że my to wiemy już po seansie, nie? Ale w trakcie seansu, y cały czas jest to napięcie, bo tak naprawdę w każdym uh -huh. momencie rzeczywistość może pęknąć i może się wydarzyć coś nieprzyjemnego, więc po seansie tak, rzeczywiście tam jest długa ta sekwencja powiedzmy śledztwa, zbierania informacji, rozmów na ten temat, przesłuchiwania innych osób, ale w trakcie samego seansu i zresztą tam, tam się trochę dzieje, nie? no bo po drodze nie wiem, trafiamy, właśnie jest ta scena w toalecie, jest ta scena w tym szpitalu czy domu spokojnego, starości, czy coś, tam, to nie jest tak, że rzeczywiście jest jakoś tam monotonia się pojawia, uh -huh. czy coś. To jest tak w miarę sprawnie budowane. Także coś się dzieje bardziej intensywnego, coś mniej, coś bardziej, coś mniej i dopiero potem rzeczywiście ten no, w drugiej połowie intensyfikuje się akcja i na koniec już mamy nieustanny klimaks. Ale to Klimac? też, to, to, to, to, yy, tak jak o tym wspominasz, to wydaje mi się, że mimo wszystko warto podkreślić, że tempo tego filmu może być dla części widzów problemem, bo to jest długi film. On ma yy, chyba dwie godziny, czy nawet trochę ponad dwie godziny i y, szczerze mówiąc tak jak ty mówisz, że y, to, to cały czas jakby coś się dzieje, że y, to nie jest tylko tak, że ta druga połowa jest taka intensywna i tak dalej, i tak dalej. Ja z jednej strony się z tym zgadzam, bo osobiście nie miałem większych problemów z tym, ale z drugiej strony, y, tak jak właśnie się zacząłem zastanawiać po seansie, to stwierdziłem, że te dwie godziny to jest trochę za dużo. Ja bym to jednak ,y ,y ,y, przyciął i to nawet nie chodzi mi o Y, zintensyfikowanie tej akcji, wiesz, żeby to skrócić, żeby się nam szybciej y, cenobici pojawili na scenie i tak dalej, i tak dalej, tylko mam wrażenie, że y, ta, ten długi początek on nie był potrzebnie aż tak y, rozdmuchany, nie? Tym bardziej, że tutaj pewne informacje y, dosyć szybko padają, a nasze postacie trochę się jeszcze kręcą, próbują je jakby potwierdzić na drugą rękę i tak dalej, tak dalej, Mówię, osobiście kupuję, nie przeszkadzał mi ten metraż, ale, ale myślę, że to dla części widzów może jednak stanowić problem, że to jest tak długi mhm. film. Bo ta historia też jest prosta, suma summarum, nie więc wiesz. To jest to, to, prosta, to... ale ja też... Yy... Powiem ci, że ja to odebrałem trochę jak budowa nowej franczyzy, nie? W sensie jak taka podbudówka pod coś, co można będzie właśnie rozwijać jakimiś sequelami. I dlatego film stara się właśnie nas zaangażować w to śledztwo, w to zdobywanie informacji, potwierdzanie. Jeżeli jakkolwiek kojarzymy franczyzę, no to mamy pewnie swoje domysły, tak, czy wspomnienia. I tutaj właśnie mamy tę fazę, kiedy część tam rzeczy się potwierdza, część zostaje delikatnie zmodyfikowana, a jeżeli nie, no to właśnie, żeby się trochę wkręcić w ten świat, no to mimo wszystko ta rozbiegówka gdzieś tam, wydaje mi się, robi robotę, była potrzebna. Rzeczywiście... No jak ktoś się nastawi na takie stricte rozgrywkowe kino z dużą ilością akcji i po prostu rozwałki krwi i juchy tu i teraz, no to może się trochę odbić, ale, no ale to chyba nawet lepiej, że jednak podeszli do tego twórcy trochę ambitniej. Znaczy moim zdaniem wolę coś takiego niż takie, wiesz, takie płytki po prostu restart na zasadzie. Wiesz, kina za 5 tysięcy, żeby po prostu zrobić po ja, ja, ja, ja z tym nie mam problemu, ale, ale tak jak wspomniałem, część ludzi na pewno będzie miała. Ja o tyle nie mam, że jednak ja tu widzę pomysł i to, że ten film się tak dobrze spina w ostatnim akcie i w zasadzie wszystkie elementy wskakują na swoje miejsca, no to ja jednak jestem w stanie właśnie nawet ten długi metraż i długą, powolną rozbiegówkę machnąć na to ręką, no bo po prostu finał trochę to wynagradza. Mm -hmm. No dobra, no to... Yy... Do finału przejdziemy za momencik i do tego, czy byliśmy satysfakcjonowani tak w pełni na koniec. Teraz, jeżeli chodzi o te postacie i aktorstwo, i to, jak są pisane, Riley. Powiem ci, że... Znaczy tak jak do Odesy Aizion. nie wiem w sumie, jak przeczytać to jej nazwisko, piszemy A-Z-I-O-N. Nie mam większych zarzutów. tak To, jak jej postać jest pisana, Trochę mnie irytowało, ale do pewnego stopnia to jest w porządku, bo ona ma być trochę taką... Um, Zdecydowanie nie... ma być irytująca. Tak i nieobliczalna. O, teraz znowu słowo mi uciekło. E, przy czym, e, tak jak to rozumiem przez większość filmu, tak powiem ci, że mi przeszkadzało, że ona na koniec nagle staje się racjonalna. Nie? Z tej dziewczyny, która e, trochę... Tak się głupio buntuje, właśnie nie wiem, tam łyka jakieś piochy na przykład, bo, bo, bo tak trochę z desperacja, a trochę, żeby tak po prostu pokazać fakił wszystkim dookoła na przykład, czy w ogóle jest właśnie, chce zmienić pracę, tak, tu nie ma kasy, tu to, tu idzie gdzieś tam się nawalić na mieście, no to ja od razu mam takie, Jezus Maria, laska, tak, ogarnij się, w sensie rozumiem różne problemy, ale no, nie tędy droga totalnie, a na koniec ona zamienia się w taką racjonalną postać nagle i moim zdaniem ona nie przebyła takiej drogi, żeby tak się zmienić, właśnie wręcz przeciwnie, to co ona przeszła raczej nie powinno służyć racjonalności, ale aktorsko mi to pasuje, w sensie wzbudzała we mnie emocje cały czas i widziałem postać, a nie aktorkę. Ale to ten wątek akurat to trochę mnie zaskakuje, że to ci, to ci się gryzie, bo ja to w pełni kupuję. W tym sensie, że dla mnie przez to, że właśnie mamy ten background takiej dziewczyny po przejściach, ale to po przejściach jest kluczowe w tym sensie, że ona już jakby wyszła z tych takich największych problemów ale nie ma tego poukładanego życia to wydaje mi się, że właśnie to spotkanie z piekłem nomenomen, to jest taki katalizator, który mi się spina gdzieś tam z tym jej wyjściem z nałogu i, i z tym, że te, te decyzje, które ona podejmuje w finale są w porządku, tym bardziej, że znów... Tak, akurat... po w takich przejściach myślisz, że... No ale wiesz, ale twórcy... sobie rzeczy w głowie? Ale nie, to, ale to nawet mi nie chodzi o to, że ona sobie układa jakieś rzeczy w głowie, bo przecież ja rozumiem, że pijesz do, tej, do ich, jej końcowych jakichś tam decyzji mm -hmm. i moim zdaniem to, to nawet nie jest kwestia racjonalności czy nieracjonalności, tylko tego wszystkiego, co właśnie widziała. No, ona widziała na własne oczy, jak się kończy to dealowanie wokół kostki, więc dla mnie to jest jak najbardziej decyzja nie tyle racjonalna, co z jej punktu widzenia jedyna możliwa i ja bym powiedział, że nawet z punktu widzenia lore jedyna sensowna, ale to wejdziemy na chwilę na lor, to, to wyjaśnię może bardziej o co mi chodzi. Wiesz, logika i sens, spoko, tylko moim zdaniem po prostu w tej sytuacji yy, osoba, która wcześniej nie była logiczna i zdroworozsądkowa mimo wszystko myślę, że by się mogła złamać czy coś. Zresztą to by było takie znaczy to jest ciekawy w ogóle też scenariuszowo wątek, bo yy, jest w sumie nie nie? W sensie trochę wbrew schematom ale tu mi się to gryzie, ale nieważne. Nasza najwyższa kapłanka, tak właśnie Clayton, Jamie Clayton w tej roli, no, abstrahując od tej sterylności, która mnie w sumie nie przeszkadzała, tak? Bardziej na grafikach. W samym filmie nie. No to wygląda niesamowicie. W sensie ja też wiem, że tutaj to nawet nie tyle jest aktorstwo, co ekipa filmu, robota ekipy filmowej, tak? Ten cały nie wiem, strój, makijaż, make-up, w sumie to, to jest jedno, tak? To, to, to coś, co ona ma po prostu do tego swojego ciała, gdzieś tam dorobione, doklejone i tak dalej, ale prezentuje się bardzo fajnie. Zwłaszcza, że to jest taki um, pinhead, który nie jest... Um, nie jest obrazowany jako postać taka potężna, że wielka, wysoka, szeroka czy coś takiego, że nawet kamera właśnie nie stara się tutaj tej iluzji budować, a mimo to no, no czuć jakiś tam power i no, że nie chcielibyśmy takiej postaci spotkać nigdy. Oczywiście to, to, Jak jesteśmy przy roli Jamie Clayton, to ja na chwilę to uogólnie w ogóle na efekty specjalne i mhm. na cenobitów i ich wygląd ja kupuję totalnie ten ich sterylny wygląd, bo no umówmy się to, że oni wyglądali tak zawsze jak wyglądali, to przecież to, to, to też nie były postacie, które nie wiem, gdzieś tam były brudne jakieś ślizgłe i tak dalej, i tak dalej no tylko ten design był bardziej taki rodem z BDSM Tutaj mhm. mamy postawione w mojej ocenie bardziej znów na ten aspekt cielesny, co ma dużo sensu i w kontekście lore, i w ogóle w kontekście jakby Hellraisera, nie? że mamy duży nacisk na różnego rodzaju modyfikacje, i to jest moim zdaniem super, bo ten nowy wygląd cenobitów i robi wrażenie, i jest bardzo pomysłowy, i oni wszyscy są zaprojektowani z taką bardzo dużą dbałością o szczegóły. gdzie wiesz, gdzie mamy takie patenty, jak mamy nie wiem, cenobitkę też jakąś żeńską, która ma tchawicę na wierzchu i jak ona mówi, to ta tchawica się porusza tak, jak się powinna poruszać tak, napra Kasp, tak naprawdę. Mm -mm. Później... Low w tej goli, no. Tak, tak. Później mamy chociażby właśnie naszą najwyższą kapłankę i jak mamy zbliżenia na jej dłonie, to widać, że ona ma powyrywane paznokcie i, i wiesz, też to wygląda odpowiednio. I każdy z tych cenobitów jest właśnie w ten sposób zaprojektowane, żeby to wyglądało realistycznie w tym kontekście, żeby te modyfikacje wyglądały ekstremalnie, ale wiarygodnie, tak bym powiedział. I Przez to te takie sterylne efekty mi absolutnie nie przeszkadzały. Pod tym kątem wypada to świetnie, a sama Clayton jest doskonała. I tutaj moim zdaniem to ona wypada tak dobrze ze względu na dwie rzeczy. Jedna kwestia to jest głos, ja nie doszukałem się y, nigdzie informacji, czy to jest jej naturalny głos, czy on był jakoś modulowany, modyfikowany, ale ona fantastycznie operuje głosem. Po prostu ona jak, jak mówi, to ja mam ciary na plecach. To, to jest po prostu niesamowita rzecz pod tym kątem. I, i druga kwestia, i to już jest y, zdecydowanie jej y, zasługa, to jest taki sposób poruszania się jej właśnie jako tej najwyższej kapłanki, taki powiedziałbym stateczny, spokojny, majestatyczny, majestatyczny ale właśnie taki, taki z drugiej strony drapieżny i też w kontekście tego jaką rolę tutaj pełni właśnie jej postać, tej najwyższej kapłanki, która jest znów trochę odwołując się do tego podstawowego e, lore Hallerizera, trochę taką też kusicielką e, to, to, to mm -hmm. wszystko się bardzo ładnie zamyka. Także to jest yy, i fantastyczny... strategiem też jednocześnie. Tak, tak, tak. No, to, to jest taki, taki wiesz, no, dosłownie najwyższy kapłan nie? Yy, w całym tym biznesie yy, i to wypada no, fantastycznie. To jest fantastyczny casting i, i no, pod każdym jednym względem właśnie wygląd, yy, sposób zachowania, modulacja głosu, wszystko się spina mm -hmm. jak należy. I tutaj też, bo to tak brzmi w sumie, że o, porusza się, nie? w sensie wow, wielkie mi halo, ale nie wiem czy to na IMDB czy na YouTubie na to trafiłem, widziałem gdzieś taki krótki wywiadzik z nią, jak ona mówiła o tym kostiumie że tam strach było się w nim, po pierwsze ciężko było się poruszać, bo on był ciężki zwyczajnie bardzo. po mm -hmm. ja wiedziałem, jak się ubierali w to, więc się nie dziwię. Tak, i ja po drugie mówiła, że strach było się ruszyć czasami, bo się bała, żeby tam coś właśnie nie odpadło, czy, czy nie, o coś nie zahaczyć i tak dalej, więc jak się ma to z tyłu głowy, no to nagle też takie pozornie drobne rzeczy się docenia, tak by się okazuje, że to też jest jakaś sztuka. O, dobra, cała reszta kastu w sumie tak naprawdę... Nie ma tutaj chyba słabego castu, nie? Tak kogoś, kto by mocno odstawał, kto by nie, był nie, nienaturalny, gra. zaburzał. Tak, właśnie tak jak powiedziałeś, Trevor, czyli Drew Starkey jest tym badbojem i czuć tę relację na linii właśnie Trevor-Riley, Colin, czyli ten chłopak Mata, też w porządku, Matt grany przez Brandona Flynn'a. To jest jedyna taka postać, którą gdzieś tam rozpoznałem, w sumie. No, jak Rana też... Wysznicia oglądało się jednak ostry dyżur z Asztyla, to, to dobrze go pamiętam. Tak, jako Wojt, właśnie też. Ale powiem ci, że nie poznałem go w ogóle jakoś. Zresztą to też był taki moment, że wiesz, jak się chciałem go zaznaczyć w tym świecie, i dopiero po fakcie spojrzałem. No tak, okej. Okay. No, ale właśnie nie ma słabych ról i nawet takie poboczne, nie? Jak na przykład y, ta asystentka Wojta. Mhm. Y, nie pamiętam teraz, jak ona się nazywała. Tak, bardzo dobra rola. to, to, y, serena to jest Serena w, w filmie. Mhm. Y, no to przecież, kurczę, ona ma jakąś tam scenę na początku i potem właśnie w tym szpitalu, a y, zapad, zapada w pamięć po prostu, nie? I y, y, Bardzo fajnie właśnie wszyscy wypadają. Cenobici y, te... Ich modyfikacje to, to też miałem ja myślę, że tutaj to jest bardzo subiektywna rzecz, nie? To jak my to odbieramy? Bo na niektórych Cenobitów ja tak patrzyłem po prostu widziałem no coś jak jakiegoś Androida, tylko nie z metalu czy plastiku, a z mięśni i skóry i kości. I tak jakby mnie to nie ruszało, patrzyłem na innych i gdzieś tam się właśnie krzywiłem, nie? Coś mnie bolało. <laughs> Więc e, myślę, że to te, te też była świadoma decyzja, żeby każdy ten e, nasz piekielny wysłannik e, był trochę inaczej zmodyfikowany. Tak? Mhm. Żeby miał inne elementy ciała odsłonięte, inne elementy ciała okaleczone. E, I my też tutaj widzimy jedną taką modyfikację przeprowadzaną na żywo. E, I powiem ci, że nie wiedziałem, co o niej myśleć, bo... Z jednej strony, tam to ciało jest trochę. E, takie właśnie niecielesne, a trochę materiałowe. nie? W sensie, że tam uh -huh. na przykład komuś twarz rozrywa, to, to, to, to nie jest tak, że to jest jak papier, to nie jest tak, że jak, jak materiał, ale też nie do końca, jak ciało. I e, tak się zastanawiałem, właśnie, wróciłem do tej sceny, i tak mówię. Hmm, tak dlaczego się na to akurat zdecydowano, ale ostatecznie, jako że my też tutaj nie mówimy o modyfikacjach nie wiem, chirurgicznych, a o jakichś siłach wyższych, no to tak sobie myślę, że to, to, to jest spoko, nie? Właśnie, bo to, to, to, to jest na tyle bliskie rzeczywistości, by właśnie zawiesić niewiarę, a na tyle dziwne, by właśnie w znaczy a, t -t tę dziwność można uzasadnić tym wątkiem nadprzyrodzonym, paranormalnym i to mimo wszystko e, tak jak ja jestem czuły na takie już urazy nie, w horrorze e, to tutaj może nie skręcałem się tak jak się obawiałem, obawiałem że się mogę skręcać, ale e, no są momenty nie wiem, te ze szpilkami na przykład kiedy Jezus Maria ledwo żyje przed ekranem e, czy z paznokciami, czy coś więc y, myślę, że dla każdego coś miłego, tak jak was mhm. jeden Cenobit y, nie, nie zaskoczy tam, nie przestraszy tak czy nie wzbudzi w was jakiegoś obrzydzenia, no to inny pewnie zadziała natomiast y, tam na początku zahaczyłeś o lore, to myślę, że możemy do tego elementu y, mhm. przejść i y, dla mnie to było chyba suma sumarum największe zaskoczenie że w zasadzie dostajemy dosyć świeże, czy żeby nie powiedzieć zupełnie świeże podejście. I to znów jest y, mm, duży plus i spory minus. Y, <śmiech> I zacznę y, akurat od y, minusa. Moim zdaniem tutaj twórcy trochę sobie nie poradzili z tym, co sami wykreowali. W tym sensie, że mam wrażenie, że y, w którymś momencie już mamy w zasadzie wyłożone na stół zasady, którymi teoretycznie nasze piekło i jego wysłannicy powinni się kierować wiemy jak to wszystko powinno działać wiemy do czego to powinno zmierzać a tak nie jest w tym sensie, że niestety te zasady, które mamy tu dosyć jasno wyłożone mam wrażenie, że one czasami działają tak jak nam tu mówią, a czasami jaka jest akurat sytuacja że scenariusz potrzebuje czego innego to, to nie działają albo działają co? inaczej ja przepraszam, bo to zawsze mi głupio pewnie, ale to jest dosłownie moje teraz pierwsze skojarzenie. Dla mnie to działa właśnie tak jak w realu na zasadzie, masz coś do załatwienia w urzędzie czy w dziekanacie. Nie? Tak dosłownie pomyślałem sobie, pinhead jak pani z dziekanatu. Że masz pewne zasady, które niby są sztywne. Chyba, że pani z dziekanatu powie, dobra, przyniesiesz dzień później, nic się nie stanie, nie? Trochę na tej zasadzie. Ale to, jest, to jeszcze nie jest duży problem. To, to ja wiem, do której sceny na przykład ty pijesz. I na mhm. przykład to, to jest dla mnie spoko, ale yy, chociażby yy, sytuacja żeby też nie, nie wchodzić w spoilery, mamy przecież pierwszą śmierć i widzimy to dosłownie tak, że postać to jest, nie wiem, druga minuta filmu, więc to naprawdę jest żaden spoiler. Postać układa kostkę i od razu wyskakują łańcuchy i ją rozrywają, zabierają na przykład. Z drugiej strony to samo powinno się stać przynajmniej z jedną, jak nie z dwoma postaciami w trakcie trwania filmu i to się nie dzieje. I wiesz, i o ile ja rozumiem ten aspekt negocjacyjny, to jest w ogóle też całkiem fajny pomysł i to, to w sumie to się jakoś tam wpisuje w lore, ale to, to powiedziałem, że zaraz właśnie rozwinę trochę wątek Riley w tym kontekście, co mi się podoba, mhm. ale, ale to tak nie działa. Nie? To, to jednak jest tak, że to mówię, to czasem się Działa, działa dzieje natychmiast, czasem nie. No i, no i mówię, to jest taki dyskusyjny aspekt. Tak, ale to znowu, wiesz co, bo ja to sobie tak trochę tłumaczyłem, że to zależy od tego, kto z tych wysłanników zajmie się daną osobą, nie? Że może właśnie no jedna to, użyje tych to. łańcuchów, hmm. a druga może będzie chciała po prostu osobiście coś zrobić z tą osobą w tu i teraz po prostu, także... Ale to znowu, wiesz, to wchodzimy w to, czego ja bardzo nie lubię robić, czyli znowu musimy dopisywać sobie coś, czego nie ma na ekranie tak naprawdę, bo Tak, ale jednocześnie coś wiesz, mówimy o działaniu no, jakichś demonów, tak, więc to trochę jak martwe zło, że jeżeli oni nie działają... No ale w to martwym myślę, Króckich... masz... Mimo wszystko masz, wiesz, trzymanie się pewnego schematu postępowania. Motywacje to jest jedno, ale, ale schemat działania te tej siły jest jasny. A tutaj schemat działania tych sił mamy wyłożony wprost, bo mamy powiedziane, no jak się, to no. działa. A z, a, a z drugiej strony właśnie to się dzieje na przeróżne sposoby, w zależności od tego, co się akurat nam ma dziać na ekranie. No okej. Okay. Natomiast powiedziałem, że to jest też fajna rzecz i tu y, trzy elementy. Po pierwsze, przez to, że to jest tak świeże i nowe podejście, to wydaje mi się, że to jest film dobry na wejście, y, w ogóle w markę, mhm. we franczyzę. Y, no bo jednak, umówmy się, tak jak ja uwielbiam jedynkę i dwójkę, no to to są filmy, które z różnych względów, chociażby nawet efektów specjalnych, wydaje mi się, że no mogą być trudne w odbiorze dla współczesnego odbiorcy. Tutaj możemy ładnie się zahaczyć w marce, trochę właśnie zobaczyć, o co tutaj chodzi i ewentualnie sobie sięgnąć po starsze filmy. Dobra rzecz. Drugi fajny element jest taki, że mamy trochę zabawy z ciekawymi elementami, bo mamy te elementy takie transakcyjne, mamy na przykład wykorzystanie architektury, co nie jest koniecznie związane z lore, ale tutaj w tym filmie ma znaczenie, co też jest bardzo mm -hmm. fajnym pomysłem. To, to było dla mnie taką naprawdę pozytywną niespodzianką, nie? bo mm -hmm. myślałem, że to jest po prostu element budowania e, tego, że jedna z postaci jest taka właśnie ekstrawagancka, nie, i tak, tak, w ogóle tak. a to ma trochę dziwna, a tu się okazuje, że jednak w tym szaleństwie jest metoda. Tak. I... To, to naprawdę ja uważam, że to jest całkiem fajnie prowadzone i też zaraz przejdziemy do finału, to naprawdę tam się ładnie spina w kontekście tych decyzji, zaraz właśnie w końcu spuentuję to o co mi chodzi z Riley, natomiast znów jeszcze tylko jedna mała łyżeczka dziegciu do tej beczki miodu, mam wrażenie, że gdzieś w tym trochę się zatracił zatraciło w zasadzie coś, co dla mnie mimo wszystko jest pewną bazą Hallerizera jako całej franczyzy, czy całej marki. Czyli to, że to jednak powinno działać trochę na zasadzie poszukiwacze trafiają właśnie na kostkę marszanda i i idą, czy wchodzą na tę ścieżkę. I mamy tego Wojta z Otwarcia, który jest mm -hmm. właśnie tego rodzaju postacią z tego starego Hellraiser'a i mamy Riley, która w ogóle się nie wpisuje w ten schemat. I oczywiście były takie motywy w wcześniejszych filmach i w tym starym lore, że po prostu ktoś przez przypadek przywołał cenobitów, ale w tym momencie to najczęściej to się nie kończyło, że tak powiem, dla tej postaci źle. No, Kirsty Cotton chociażby z mhm. drugiego bodajże Hellraiser'a. Także tutaj no, no znów mamy trochę ten aspekt taki cielesny, który jest no kluczowy, czy ten, wiesz, ten aspekt taki kusicielski tego szukania doznań przez ludzi i co sprowadza właśnie na nich, czy do nich piekło, no to tutaj trochę tak się rozmywa i nie wybrzmiewa, mam wrażenie. Mhm. Mm Chociaż wiesz, to, że Riley ma pewną, znaczy też no, na skutek działania Kostki, ale ma jakąś tam motywację, nie, by trochę pójść za ciosem. Więc to też jest tak na granicy. Całkowicie to rozumiem, ale, ale nie przeszkadza mi to. W sensie... Okej, okay, trochę właśnie to jest odejście od tego, co stare. To jest to powtórzenie z różnicą, nie? Mhm. że eksplorujemy może nawet nie tyle nowe rejony, co w trochę inny sposób. I dla mnie to się sprawdza, zwłaszcza, że naprawdę myślę, iż tutaj są szanse na jakieś sequele mhm. I, i wtedy można pójść naprawdę w różne inne kierunki i tak właśnie, żeby znowu dla każdego było coś miłego, żeby każdy gdzieś tam dostał tego swojego hellraisera, który będzie stawiał Właśnie punkt ciężkości na danym aspekcie, a tutaj na start po prostu jest wysoce w porządku. nie W sensie nie, że mm -hmm. film roku, dekady i inne takie dziwne hasła, ale po prostu jest wszystko wysoce, poprawne wysoce w porządku. Jak w ogóle to jest zabawne, że to, co Tobie gdzieś tam przeszkadza, to mnie nie przeszkadzało i chyba trochę na odwrót. Mm -hmm. Ja miałem no tak jest, odrobinę faktycznie. problem z tym, że kilka razy dzieją się rzeczy, żeby pchnąć akcję do przodu, tak typowo, nie? E, to znaczy na przykład e, bohaterka trafia do rezydencji, e, która ma system e, taki ochronny, w sensie nie można się do niej normalnie dostać. I ona wyłącza ten system e, i to jest taki moment na zasadzie, po co? Czemu, nie? W sensie <laughs> jesteś w środku już się dostałaś, więc po co masz zdejmować zabezpieczenia? Jeszcze mhm. ktoś to zobaczy, nie? A to jest zrobione po to, żeby potem jej ekipa mogła ją tam znaleźć i wejść po prostu do środka. W innej scenie e, ktoś ma zaraz zostać e, Pogwany do piekła, więc bohaterowie zacząłem się kłócić, żeby po prostu na moment odwrócić wzrok od tej postaci, no i ta postać znika, nie? To były takie dwa chyba najbardziej, no bezczelne momenty, jeżeli o to chodzi. Przy czym znowu to, to, to nie jest tak, że rozwala mi to film, nie? Po prostu to są takie momenty, kiedy imersja mi siada na ten moment, jak sobie myślę, no serio. Tak, W sensie, no nie, to nie ma sensu, ale no to, to nie jest, jak mi na przykład w Godzilla takie rzeczy strasznie przeszkadzały, nie gdzie właśnie bohaterowie postępowali, jakoś tam moim zdaniem absurdalnie nie widzieli czegoś, co powinni widzieć i tak dalej, tak tutaj no, to są jednak mniejsze sceny i jestem w stanie to przełknąć, właśnie do końca czuję, że to jest poprawny film, poprawny z plusikiem, jeszcze właśnie dochodząc do finału, tam jest ta eskalacja też tej przemocy mm -hmm. i te efekty tam na przykład jedna postać ma problem z klatką piersiową i powiem ci, że jak zobaczyłem to, co się tam z tym dzieje, to słabo mi się zrobiło. A to mi się strasznie podobało, bo mam wrażenie, że to było takie bardzo wyraźne nawiązanie do tego, co się z Frankiem Kotonem mhm. działo w jedynce. I, I to super był patent, że właśnie taki efekt tam zastosowano, a nie inny. Co do tych innych postaci, to też tak jestem... Podoba mi się, ale jednocześnie mam trochę taką, wiesz, gwiazdkę do postawienia, e, przypis do zrobienia, e, bo na przykład, nie, mamy druty, które gdzieś tam e, wrzynają się w ciało, nie, no, jak wyobraziłem, że coś takiego się ze mną dzieje, to ja bym potem nie wstał po prostu, nie. A tutaj ktoś tam jeszcze, uh -huh. no, wydostaje Wiemy, się i dalej, chodzi. tak, uh -huh. jest kolejna sekwencja i tak dalej. E, więc to też są takie momenty lekkiego załamania imersji, ale ostatecznie, e, Poziom jednak gdzieś tam tej grozy i mi się podoba. To napięcie czuję. Prowadzi mnie to do finału, który. No tak jak też wcześniej powiedziałem, mam jedno zastrzeżenie, ale ostatecznie i tak. Ja, ja to kupuję nie? i kończę film z uśmiechem na usta, czy znaczy z uśmiechem na no coś lepszym? w sumie, w tym kontekście, ale na zasadzie jako widz, nie? że jestem zadowolony. Czyli Mi się finał bardzo podoba i to jest jeden znów z tych filmów w tym roku, które no są dyskusyjne całościowo, to, to, nie jest, to nie są żadne szczyty, ale mam wrażenie, że finał go winduje w moich oczach, dlatego, że to się naprawdę ładnie spina i podoba mi się domknięcie w zasadzie wszystkich wątków i to i na poziomie wizualnym, i na poziomie koncepcyjnym, bo tam poznajemy w zasadzie te finalne sznyty tak tego nowego lore, kiedy widzimy do, do czego prowadzić może ułożenie kostki I i na przykład szczerze mówiąc kiedy pada pierwszy raz z ust jednej z postaci nazwa Konfiguracja Lamentu i jej wykładnia to naprawdę mm -hmm. szeroko się uśmiechnąłem bo, bo to była mała ale wyjątkowo piękna rzecz w tym filmie a przede wszystkim właśnie to co cały czas gdzieś tam teizowałem, wydaje mi się, że to się wszystko ładnie składa też z historią Riley i ja dlatego tak kupuję i nie mam problemu tego o którym ty mówisz z finałem tej postaci, bo wydaje mi się, że kiedy my widzimy całą tę drogę kiedy my widzimy też to śledztwo i to też znowu właśnie mi pokazuje że twórcy naprawdę panowali nad tym co chcieli opowiedzieć i jak że jednak ja rozumiem po co to wszystko było, bo kiedy my razem z Riley właśnie kawałek po kawałeczku mamy to wszystko tłumaczone odkrywane, kiedy później się dzieją te poszczególne rzeczy, te poszczególne zgony kiedy mamy ten element negocjacyjny który też się kończy tak jak się kończy kiedy właśnie inne postaci kończą w finale w taki a nie inny sposób to moim zdaniem Riley też sposób w jaki jej wątek zostaje zakończony jest jak najbardziej sensowny i on się spina i na poziomie lore tego piekielnego i na poziomie tej konkretnej historii i na poziomie historii postaci. Dlatego ja naprawdę byłem bardzo mocno usatysfakcjonowany tym finałem. Bardzo mi się on podobał. Mm -hmm. Znaczy wiesz co, jak teraz tak o tym myślę to trochę z dłuższego dystansu, no to rzeczywiście jak gdyby to, że Riley jest świadoma trochę tego lore yy, sprawia, że jestem w stanie dać jej rozgrzeszenie powiedzmy. Nie? Po prostu Nadal no myślę, że osoby, które znam i są podobne do reali, zachowały się inaczej w tym finale i tyle. Ale to nie, nie rozwala mi to niczego. Właśnie ta kwestia wyboru też została świetnie rozegrana od strony takiej negacyjnej i tej, tej ekspozycji, nie? bo ona jest taka w sobie nie jest jakoś szczególnie wymyślna, nie? ale po prostu pasuje doskonale do tego finału, do tego, jak ten film się kończy. I jeszcze tak mnie naszło na koniec, bo tak mówiliśmy o tych cenobitach i o ich sterylności, to jest to słowo. Tak sobie pomyślałem, że w sumie, gdyby zrobić cenobitów na modłę e, właśnie BDSM, tak? te, te, tego tradycyjnego wyglądu, to by było bez sensu zupełnie. Bo no bo nie pasuje Barker... to do tego nowego lore tak naprawdę. Ale nawet nie chodzi o lore. Chodzi mi o to, że jednak to opowiadanie Barkera kiedy powstało? No, lata 80. I to wczesne. No z tego co pamiętam. I wtedy tak naprawdę, e, no właśnie, jakieś takie skóry, e, łańcuchy tego typu rzeczy się kojarzyły, nie? Z takim, nie wiem, z satanizmem, z piekłem i tak dalej. Ale obecnie tak naprawdę, e, no umówmy się, to weszło trochę do mainstreamu, nie wiem. Jakieś właśnie lateksowe, skórzane. Ciuchy ja widzę w tramwaju jadąc do szkoły, do pracy, tak? W sensie na uczelnię rano, czy coś. I, i to by nie wypaliło, mam wrażenie. Nie 2022 rok, to, to, to są zupełnie inne asocjacje, nie? Właśnie takie z, masakrycznie zmodyfikowane ciało ok, ale jakieś takie lateksowo skórzane klimaty, to, to by nie było straszne, nawet nie? To by wyszło kiczowato i to tak myślę, że raczej na szkodę filmu, bo to nie byłby po prostu kamp, ale. Coś, co by mogło Oczywiście, znaczy, że to, face palma strzelamy. To, to, to naprawdę to też tak w zasadzie pomału ostatnie słowo ode mnie, bo mam wrażenie, że się totalnie wyprztykałem mhm. ze wszystkiego, co miałem do powiedzenia. Musimy pamiętać, że to jest też jednak film dla nowego odbiorcy. Ja wiem, że starzy fani zawsze jak wchodzi coś nowego z danej franczyzy, to, to patrzą ze swojej perspektywy. I wiesz, jak ktoś widział wszystkie dziewięć, bo jednego nie uznajemy za istniejący Hellraiserów i Lubi Daga Bradley'a Bradley czytał oryginalną nowelę, czy, czy mini powieść Barkera, i tak dalej, i tak dalej. Ma w głowie to wszystko poukładane. Tylko, no umówmy się, naprawdę ta franczyza miała przynajmniej ze cztery różne podejścia, zmiany lore, zmiany funkcjonowania cenobitów, klimatu, samych nie było co tak? Trzeba było jakieś tak, nowy Tak, dokładnie. Start trzeba, trzeba, trzeba było zrobić nowy start. No i pamiętajmy, wchodzimy z filmem skierowanym głównie dla nowych fanów, no bo okej, okay, wiadomo, że starzy fani też do tego siądą i myślę, że chociażby ja jako stary fan czuję się gdzieś tam mimo wszystko usatysfakcjonowany, bo, bo mamy tutaj sporo fajnych pomysłów z, zaczerpniętych prosto z, od Barkera, natomiast z drugiej strony, no właśnie chociażby ten aspekt wizualny on musiał być zaupgradowany do tego, co mamy teraz, no myślę, że w filmie robionym właśnie pod streaming, no nie moglibyśmy dostać takiej obskury, jak dostanowaliśmy na przykład w Dziesiątce, nie? Która no naprawdę była taka bardzo mocno no obskurna to jest jedyne słowo, które najlepiej to oddaje, nie? No to nie wyobrażam sobie tego rodzaju filmu w streamingu, nie? To by musiał być po prostu całościowo zupełnie inny film w tonie, w klimacie, we wszystkim. No myślę, że to jest po prostu spójna wizja, najkrócej mhm. rzecz ujmując. No i myślę, że tym możemy zakończyć. Oboje w miarę polecamy. Ten film ma teraz 6 na 10 ocenę, tak? No jeżeli chodzi o mój fan, to ja bym pewnie dał nawet może oczko wyżej. Ja też. Ja też. To nie e... są żadne szczyty, ale, ale myślę, że to jest naprawdę dobry horror i dobrze realizujący swoje własne pomysły w większości. A nawet jak się coś wywala, no to to jakoś to jest akceptowalne mimo to, wszystko. To nie wywala filmu, tak? Jeżeli Dokładnie. widzimy potknięcia, to no, widzimy potknięcia i tyle, tak ale to nie sprawia, że nagle mamy ochotę wyłączyć czy coś. To nie jest Halloween. <grym nie, <grym nie, mówiliśmy nie, nie, tak, dwa tak, tygodnie tak, temu. Tak, tak, tak. To, to, to nie jest end na szczęście. No właśnie. No dobra, no to dziękuję ci serdecznie, kapłanie wysoki. Dziękuję ci bardzo. Za rozmowę. Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za uwagę i tradycyjnie już będziemy wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.